KART HISTORII Man z Reunionu Ponad 40 lat temu L Fontaine, mieszkaniec wyspy Reunion, dostrzegł tajemniczy niebiesko-biały obiekt, w środku którego znajdowały się dwie postaci w kombinezonach astronautów przypominające maskotki popularnego producenta ogumienia. Kiedy istoty dostrzegły Fontana, pojawił się błysk światła, a obiekt zniknął. Wkrótce okazało się, że kapelusz i spodnie fontana noszą ślady promieniowania, podobnie jak miejsce, gdzie rolnik widział UFO. 31 lipca 1968 roku około godziny 9 Louis Fontaine, lat 31, kreolski rolnik żonaty z nauczycielką, rwał trawę dla swych królików na niewielkiej polanie pośrodku akacjowego lasu w miejscu znanym jako Le Tampon na wyspie Reunion, leżącej na Oceanie Indyjskim, która jest zamorskim terytorium Francji. Jak twierdzi, dostrzegł tam obiekt o owalnym kształcie z prześroczystym środkiem i ciemno-niebieskimi obrzeżami, który unosił się na wysokości około 4-5 metrów w odległości około 25 metrów od niego. Maszyna mierzyła około 5 metrów szerokości i 2,5 metra wysokości. Obiekt w kolorze niebieskim i białym emitował białe światło, porównywalne z tym, jakie powstaje w czasie spawania. Pod spodem statku i w jego górnej części widniało coś w rodzaju dużych metalowych podpór. W środku pojazdu za prześroczystą częścią Luz Fontaine ujrzał dwie humanoidalne postacie, mierzące około 90 cm, ubrane od stóp do głów w kombineson przypominający nadmuchany strój kosmonauty. Sam Fontaine porównał je do maskotek promujących opony Michelin. Istoty posiadały coś w rodzaju hełmów, które osłaniały ich twarze. Po jakimś czasie stworzenia zdały sobie sprawę z obecności Fontana, odwróciły się do niego plecami, zaś obiekt zniknął w ciągu kilku sekund, pozostawiając po sobie błysk światła i uderzenie ciepłego powietrza. Według miejscowych źródeł mężczyzna opisywany był jako trzeźwo myślący i szczery rolnik. Inni wskazywali, że wracał on z zakrapianej alkoholem imprezy Nie wiadomo o tym, czy Fontaine sam zgłosił żandarmerii o przypadku Czy też służba dowiedziała się o tej dziwnej historii z innego źródła W każdym razie, żandarmi z wyspy zanotowali jego oświadczenie przez około 15 sekund obserwowałem owalny obiekt, który unosił się na wysokości 4-5 metrów nad ziemią. Emitował z siebie światło podobne temu, jakie powstaje w czasie spawania. Miał 4 do 5 metrów średnicy i około 2,5 metra wysokości. Był niebieski i biały w górnej i dolnej części. Oślepiało mnie silne światło, ale mimo to mogłem zobaczyć za niebieskim ekranem dwie postaci, które mierzyły około 90 cm wzrostu. Miały one na sobie kombinecony astronautów. Przypominali maskotki Michelina i podczas gdy jeden z nich stał zwrócony tyłem do mnie, drugi patrzył się na mnie. Kiedy ci niby kosmonauci ujrzeli mnie, pojawił się jasny błysk, a urządzenie zniknęło. Przesłuchanie mężczyzny przez żandarmerię kierowane przez kapitana Meliana nie skończyło się wyjaśnieniem przypadku ani ujawnieniem fałszerstwa. Po zbadaniu sprawy przez żandarmerię, dyrektor Departamentalnego Wydziału Straży Ogniowej, kapitan Leopold Legro. Który posiadał pewną wiedzę w kwestii energii jądrowej, chemii i biologii, zauważył, że kapelusz i spodnie Fontena są radioaktywne w dość wysokich proporcjach. Do spadania tego użył narzędzi z lotniska Jio. Legros udał się następnie w miejsce, gdzie doszło do obserwacji, odkrywając na miejscu ślady promieniowania w kilku miejscach. Na dodatek osiem kolejnych dni po obserwacji Luz Fonten Doświadczał krwawienia z nosa, jednak nie wpłynęło to znacząco na stanie jego zdrowia. Ufolog nazwiskiem La Villegrand z niej de la Runion, dowiedział się o przypadku i opublikował raport w tej sprawie. Kapitan Legro powiedział La Villegrandowi o śladach radioaktywności. W promieniu 5 metrów wokół miejsca, gdzie unosiło się UFO, Naszą uwagę przyciągnęło 5 punktów radioaktywnych. Wartości te nie były zbytnio alarmujące, jednak dość anormalne. La Villegrand zauważył ponadto, że pomiarów dokonano dopiero po 10 dniach i to w obfitującym w deszcz sezonie. Zanotował on także relacje fontana. Znajdowałem się na małej polanie w środku akacjowego lasu. Zgięty ku ziemi rwałem trawę dla królików, kiedy ujrzałem niespodziewanie owalną kabinę, która znajdowała się na polanie w odległości 25 metrów ode mnie, unosząc się 4 do 5 metrów nad ziemią. Jej krańce były ciemno niebieskie, a środek jaśniejszy, bardziej prześroczysty. Pod spodem i na górze znajdowały się twory przypominające stopy. Po środku kabiny stały dwie postawili zwrócone tyłem. Ta stojąca po lewej stronie obróciła głowę i spojrzała na mnie. Był on wyprostowany i mierzył jakieś 90 cm. Ubrany był od stóp do głów w kostium, jak miał ludek z miszlena. Ten z pasażerów, stojący po mojej prawej, skierował na mnie swój wzrok, jednak nie miałem czasu przypatrzeć się jego twarzy, którą zakrywał hełm. Obaj następnie odwrócili się do mnie plecami, potem zaś pojawił się błysk tak intensywny, jak podczas spawania. Wszystko wokół stało się białe, potem zaś pojawiło się ciepło, jak uderzenie powietrza i już po paru sekundach nie było niczego. Podszedłem potem w miejsce, gdzie wisiał pojazd i nie było tam ani śladu. Mierzył on około 4 do 5 metrów średnicy i około 2,5 metra wysokości. Był niebieskawy, zaś w części górnej i dolnej biały. Powiedziałem o tym żonie i żandarmom i wszyscy mi uwierzyli. Lokalna prasa opublikowała tę historię, po czym historia rolnika, który widział UFO, dostała się do prasy francuskiej. Fakt, że żandarmeria zajmowała się tą sprawą wraz ze śladami radioaktywności, dodawał sprawie wiarygodności. Na miejscu obserwacji powstał potem jeden z najbardziej znanych nocnych klubów na Reunionie, tak zwany Latający Spodek, zaś całe zajście na wyspie traktuje się w kategoriach żartu. Michel Meni jeszcze kilka razy powracali na Reunion, m.in. w 1975 roku. Źródło ufologie.net Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios